Przez uliczki Tablina szła raz piękna dziewczyna, pchając wózek z rybami słodka Molly Malone. Pierwszy raz ją ujrzałem, w dali, tam, nad kanałem, gdy wesoło krzyczała Świeże ryby dziś mam, świeże ryby dziś mam, świeże ryby dziś mam, wesoło krzyczała, świeże ryby dziś mam... I tak codziennie o świcie, by zarobić na życie, pchała wózek z rybami słodka Molly Malone. Wąskimi uliczkami, pchając wózek z rybami, wesoło krzyczała Świeże ryby dziś mam! Świeże ryby dziś mam! Może nie takim basem, ale... Bardziej ciejszym głosikiem! Bardzo smutny był koniec jej. Nikt już jej nie mógł pomóc. Śmiertelna gorączka zabrała ją stąd. Wąskimi uliczkami... Wózek z rybami, więcej moli nie krzyknie Świeże ryby dziś mam Świeże ryby dziś mam Świeże ryby dziś mam Serdecznie witam moich drogich słuchaczy Podcast numer 70 Zacząłem dzisiaj Sekcja żeglarska AZSPG Czyli Taka piosenka o Molly Malone, czyli o sklepikarce. Dzisiaj jestem lekko pociągający, przepraszam za tą. Wszystkie słuchaczki, mam nadzieję, że będą piszczyć z zachwytu. Um, zacząłem dzisiaj piosenką o Molly Malone, o takiej sklepikarce, która sprzedawała ryby i małże. Jej metalowy, rzekłbym nawet stalowy pomnik jest jakieś 38 metrów ode mnie, schowałem się lekko w Trinity College, bo tutaj i mniej wieje i mniej yy, hałasuję, autobusy i tramwaje <grym> hałasują autobusy i tramwaje, taka biesenka kiedyś była pamiętam, pamiętam zatem zapraszam podcast numer 70 dzisiaj będzie podcast miejski, taki na żywo znowu mi się strasznie się nagrywa, znowu Mam jakąś ciężką głowę do nagrywania. Za chwilę, parę, godzina trzecia minie, weekend, piękny weekend marcowy, piękny weekend tabliński. I dzisiaj będzie, jak już wspomniałem, podcast niedomowy, podcast na powietrzu, bo już jest bardzo, bardzo ciepło i bardzo, bardzo ładnie. Chciałem na sam początek przeprowadzić wywiad z kierowcą autobusu numer 70 tutaj pozdrawiam Dublin Bus i wszystkich, niestety jak przechodziłem to nie było żadnego autobusu autobus jedzie z niedalekiej odległości tutaj od Trinity College w którym się aktualnie znajduję czyli z Hawking Street i no mam nadzieję jak będę wracał może po podcaście, może znajdę jakiegoś fajnego kierowcę i spytam się go czy zasponsorowałby podcast numer 70. pozdrawiam pana Janusza Deblesena, naszego reportażystę, który chyba uwierzył, że podcast numer 68 był sponsorowany przez linię 68 Dublin Bus. Nie, panie Januszu, nie mam niestety nic wspólnego z, z Dublin Bus, ale może jakąś współpracę bym z nimi nawiązał, bo przecież każdy podcast ma swój, każdy numerek własny i tyle autobusów jest, mam nadzieję. Ostatnio widziałem autobus właśnie przejeżdża numer 172. Myślę, że nie wiem, mówiąc szczerze, czy do podcastu 172 bym dociągnął. Już mam ogromne, ogromne problemy z nagrywaniem. Ale to o tym później, jak to wszystko. Czyli, czyli tak to wygląda. O właśnie. Free o'clock. Jestem w miejscu, gdzie dawno, dawno temu spotkałem bardzo przystojnego i sympatycznego, prawie ogolonego na zero, um, bruneta. Miał na imię Arek. Ponad półtora roku temu spotkaliśmy się właśnie tutaj w Trinity College pierwszy, pierwszy raz, a w zasadzie będąc bardziej szczególnym spotkaliśmy się właśnie przy Molly Malone, do której zaraz, zaraz pójdziemy. I tak się zaczęła nasza wielka przyjaźń i przygoda. Tak, tak, tak wam moi drodzy powiem. Arek niestety już nie nagrywa, ale czasami gościnnie występuje w podcaście nie tylko dla orów. To tyle. Audiologo polecimy, jakaś pioseneczka. Dzisiaj będzie minimalnie, minimalnie, prawie, prawie nic montażu. Nie mam ochoty, nie mam chęci. Po prostu polecimy z tym na żywca jakieś logo podcastowe, może piosenkę, albo nie, zobaczymy. Jak to będzie dobrze, lecimy z podcastem numer 70. Serdecznie zapraszam moich drogich słuchaczy, słuchawki i słuchaczy na podcast. Jedziemy. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla Orłów.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 Może jeszcze Siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję. Pojedziemy. Nie. Dowlokłem się jeszcze do Molly Malone Jeszcze tutaj podziwiam graje turystów Którzy chodzą z aparatami W centrum Trinity College Trinity College właśnie To jest samo centrum Dublina Dublin mam wrażenie jest to Sympatyczne miasto Tyle podcastów już dla was moi drodzy zrobiłem A w zasadzie nie było takiego podcastu Co warto w Dublinie zobaczyć Co jest ciekawego do obejrzenia Gdzie warto iść na kaweczkę Gdzie warto iść na jakąś przekąseczkę, Gdzie fajne dziewczyny można poznać Albo chłopaków zależy bo to wiadomo, żeby życie miało smaczek, raz dziewczyny, raz chłopaczek. Więc myślę, skoro już się tak marnuję tutaj samemu i już jadę ostatkim, ostatkim, ostatkimi, ostatkami sił, możemy zrobić jakiś taki mały audioprzewodnik dla wszystkich, którzy chcieliby przyjechać do Dublina, a nie wiedzą dokładnie o co chodzi. Nie wiem, czy uda mi się to samemu. Ogłaszam niniejszym, ogłaszam niniejszym, zanim zacznę już podcast tak na dobre, bo podcast ma tytuł Grafton Street, czyli dzisiaj będzie o ulicy Grafton. Będzie dzisiaj podcast długości 306... Nie, to jest 302 metry, dokładnie. Tyle ma ulica Grafton. 302 metry. Dla ciekawskich przypomnę, że Polski Dywizjon Myśliwski numer 302 miał nazwę poznański. Zatem dzisiaj podcast pod nazwą Grafton Street. Przejdziemy się tą ulicą od początku do końca i w może z powrotem, zobaczymy jak nam czas pozwoli w podcaście będzie konkurs będzie można wygrać dwa bilety na bardzo ciekawego wykonawcę to później ale zacząłem mówić o tym, że chciałbym może zrobić podcast taki turystyczno-krajoznawczy czyli, że Dublin to w końcu sympatyczne miasto najważniejsze miejsca do zwiedzania przecież znajdują się w centrum nie trzeba nigdzie daleko chodzić Dublin w sumie większość zabytków jest rozlokowana właśnie w centrum no i cóż, mogę wam, moi drodzy, powiedzieć, przyjeżdżajcie i zwiedzajcie, a ci, którzy tu pracują pod 19 tysięcy godzin na dobę i są tu już 18 lat i nie widzieli jeszcze nic, niech żałują, bo najlepiej Dublin właśnie zwiedzać właśnie o tej porze, jak się robi cieplutko początek marca, kwietnia, bo potem przyjeżdża już mnóstwo, mnóstwo turystów, mnóstwo szkół językowych i Dublin robi się tłoczny. Zresztą za tydzień, za tydzień, Wielki, wielki weekend dla wszystkich Irlandczyków, bo jest um, St. Patrick's Festival i zacznie się zielono wszędzie. Dobrze, może chwilunię teraz o tym, co mam w głowie, czyli o historii miasta, że jest to średniowieczne miasto i pochodzi z czasów podbojów normańskich obecny, z tego co pamiętam, wygląd miasta pochodzi właśnie z, z przełomu XVIII i XIX wieku, gdzie w zasadzie rządzili Brytyjczycy, a Irlandia była jedną z wielu kolonii brytyjskich. I właśnie w sumie centrum miasta jest pod bardzo dużymi wpływami brytyjskimi. W Dublinie trudno się zgubić, bo najlepszym punktem orientacyjnym jest rzeka dzieląca to miasto na jakże by inaczej dwie części na część północną, taką bardziej troszeczkę zacofaną architektonicznie i na część południową taką bardziej nowoczesną z większą ilością fajniejszych, ciekawszych nowoczesniejszych budynków ja mieszkam w części, w części północnej ale mieszkam także, widzę z okna część południową, więc nie czuję się bardziej taki zacofany, mieszkam po prostu nad rzeką, świeże ryby codziennie tutaj przewożą koło mnie Um, co dzisiaj w podcaście a propos zwiedzania mógłbym Wam polecić? Warto zwiedzać Dublin od samego serca, czyli od College Green, czyli to była taka stara, stara siedziba Parlamentu Irlandzkiego. Ale przede wszystkim, chyba najbardziej znajomą dla wszystkich turystów jest właśnie Trinity College, w którym się znajduję. Opieram się o taką kolumnę zaraz. Jest taki dziedziniec, jak się wchodzi po lewej stronie. Każdy na pewno jak wejdzie, to zobaczy. Może nie mnie, bo ja tu odbywam nie za często, ale przechodzę prawie codziennie wracając do domu, więc zawsze ocieram się o sztukę i takie ciekawe rzeczy. Trinity College jest to jedna z najstarszych i najznamienitszych uczelni na świecie. College założono w XVI wieku jako uczelnię protestancką, która miała kształcić przeciwników papieża. Stała się szybko jedną z najważniejszych uczelni w Irlandii, choć studiowanie w niej było obłożone ekskomuniką przez kościół katolicki aż do XX wieku. Studiowali tutaj między innymi tacy znani pisarze jak Jonathan Swift, Oscar Wilde, to, to był ten brat, Kim Wilde, coś śpiewała te piosenki i Samuel Beckett. Tak to, tak to wygląda. Szczególnie warto obejrzenia jest biblioteka Trinity, w której miałem okazję kiedyś dawno być. Takie strasznie śmierdziało, taką wilgocią, ale, ale taką fajną, śmierdziało wilgocią, ale w zasadzie książki nie powinny być w wilgotności. Ale to, znaczy, to taki zapach właśnie starych, starych książek. Bardzo mi się podobał. Zatem ta biblioteka to najpiękniejsze dzieło wczesno-średniowiecznej Irlandii i właśnie w tej bibliotece znajduje się Book of Kells, to jest taka stara, stara, wielka książka, powstała około roku 800 i jest dziełem irlandzkich mnichów. Zawiera Ewangelię oraz misternie zdobione różnymi rysunkami strony. Dla wszystkich ciekawych powiem, że kolory, które mnisi uzyskiwali, by malować tą książkę, uzyskiwali z łapania muszek, owadów, różnych takich stworów kolorowych i z pancerzyków chitynowych robili parwniki. To tak, to tak można króciutko powiedzieć, jak to kiedyś się robiło farby, nie to tak jak dzisiaj, że Panton 234 albo 485 red, wiadomo, wszystko łatwo przychodzi. A, aha, aha, jeszcze bardzo ważne, że oprócz tego, że w Trinity można zobaczyć Panią bibliotekę to jest najstarsza harfa yy, w Irlandii, która jest wiadomo, wiadomo, w Godle, w Godle Irlandii. Dobrze, to tyle. Lecimy do Molly Malone, lecimy na Grafton Street, czyli będzie trochę głośniej. Mam nadzieję, że moim drogim słuchaczom spodoba się dzisiejszy podcast Drogi. Um, czy jestem w formie, czy nie jestem w formie, nie mi to oceniać. Jestem przygotowany technicznie, bo mam troszeczkę różnych wydruków, kartek. Od, zresztą czytałem też ostatnio troszeczkę, żeby się przygotować, bo nie mogę zawieść moich słuchaczy. Co tydzień nowy podcast, nie tylko dla rów, co tydzień prawie 50 minut y, gadania czy bezsensownego, czy bezsensownego to już, moi drodzy słuchacze, ocenią um, dobrze to idę teraz zobaczyć, jakie cycuszki ma Molly Malone, zaśpiewałem wam piosenkę na samym początku i jestem e, bardzo ciekawy, czy Molly Malone w swoich koszykach, sprawdźmy ile koszyków ma Molly Malone, ma jakieś ryby albo małże to tyle minęło prawie prawie 10 minut mojego gadania podcast nie tylko dla orłów prosto z Irlandii, prosto dla was, moi drodzy słuchacze lecimy dalej i cóż, zapraszam Reklama Masa krytyczna przestała istnieć I to jest kurwa skandal Gryjący. Ale oto powraca Po wiekach czekania A dlaczego? W imię zasad, skurwy synu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 możesz słuchać mądrych ludzi, mających wiele do przekazania innym. Inteligentnych, oczytanych. Takich tutaj nie usłyszysz. Słuchaj podcastu polski Mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej. Słuchajcie rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla Orów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Polecam się na przyszłość. From the perspective, but we did get a bit of an over, uh, over emphasis in school on how great Henry Grattan was. Like, he, he's no revolutionary. He is a, de a democrat, all right. And he did win the parliament essentially for 17 years. I would much prefer Thomas Davis behind him with his great ballad, A Nation Once Again, right, which is still uh, still sung uh, here and there. You know, just uh, speaking of all the symbols of Britain and uh, what have you. Uh, if you post a letter I always look you know to see who's on the post books V.R. Victoria Regina uh, uh, E.R. Edward Rex and uh, G.R. George's Rex as well right the, the one thing I often think that the only thing the government did when they took over in 22 was to buy 200 tons of green paint and sort of veneer <laughs> over the British uh, uh, occupation of the country like it, it, it, I'm, I'm convinced it could be just red lead paint but I'm convinced you can kind of see it sometimes uh, when it's worn away at the little place we put it in what happened to Queen Victoria in 1948 she was removed from Leinster Gardens of all places where she was sitting there since the foundation of the state on her throne and she was put sent off to Carlo first to a museum overspill now no offence from Carlo but that's a sort of a punishment enough right but in 1986 she was uh, uncovered from um, you know uh, the tarpaulin and sent off to Sydney Australia as a present there to the people of Sydney for their bicentennial year like I love the poetic justice the real criminal was transported to the colony to, uh, to, never to return, jesteś you Jesus Właśnie podłączyłem się tak nieformalnie do wycieczki i do miłego pana, który opowiadał właśnie o Trinity College. Mam nadzieję, że moi drodzy słuchacze zrozumieli taki lekko dubliński akcent. I cóż, i teraz naprawdę lecimy już do Molly Malone'a. Dźwięk który, dźwięk, który umożliwia niemym, niemy, przepraszam, niewidomym przejście na drugą stronę ulicy. Znajdujemy się przy Molly Malone. To jest taka, jak już wspomniałem, na samym początku babeczka, która umarła na gorączkę, bo nie jadła witaminy C. Um, ma trzy koszyki na swoim wózku. Jest dość ponętna. Biust ma prawie na wierzchu. To tak prawie jaka, jak to tak dzisiaj na ulicy prawie widać, że większość Irlandek jest tak podobnie ubrana, tak pomimo tego, że może nie jest za ciepło dzisiaj to rozgogolone są większość dziewczyn które mijają mnie na ulicy Molly Malone jest obiektem wielu legend i wielu takich fajnych historyjek, ale też jest obiektem, gdzie ludzie się bardzo często spotkają i przede wszystkim robią zdjęcia bardzo, bardzo dużo ludzi tutaj właśnie jest weekend i ludzie po prostu pozują sobie z Molly Malone, tak jak na moje oko Molly ma tak 2 metry 10, tyle co Łukasz Witkowski, nasz ulubiony podcaster koszykarz. I mi się wydaje, że nie wiem, czy one były naprawdę takiej wielkości, czy ją troszeczkę tak ją nadmuchali, ale teraz będziemy, mam, jesteśmy przy wycieczce i wycieczka pani będzie mówiła teraz coś o Molly Malon. Proszę posłuchać. Alors, nous avons De dupla, comme la grande famille ou l'immigration d'ailleurs. Alors j'ai ouvert une chanson, je ne connais pas l'air, donc je vais essayer de mettre ça sur une chanson que vous connaissez tous. je connaissez Maram? Hey, hey, mort, et hier, et d'une ambulance, nam jedzie i zagłuszy nam całą piosenkę. Ale to są plusy i minusy podcastu miejskiego. Allez, Pani. Les une poissonnière et une prostituée à ses heures perdues, dont ses clients étaient des étudiants de Trinity College, connus pour sa débauche. En 1988, un sculpteur fit ériger cette statue, en son à sa mémoire, une statue de France que vous pouvez voir. Donc la chanson Cockers et Mossers, qui veut dire coques et moules, est devenue l'hymne non nationale de Dublin. I to tyle. Pani mówi po francusku na pewno. Większość słuchaczy podcastu nie tylko dla rów nie umiał po francusku. Tutaj pozdrawiamy Ewkę, żonę Biedrona, która po francusku umie bardzo, bardzo dobrze. To co, przechodzimy na drugą stronę i będziemy już naprawdę na ulicy Grafton Street taka pomarańczowa kostka, jak to w Poznaniu mówią Posbruk, ładnie ulica wyłożona zaraz e, przybliżę wam moi drodzy vaczy, od kiedy Grafton Street jest ulicą tylko dla przechodniów, bo ci co nie byli w Dublinie nie wiedzą, że to jest ulica tylko dla, dla pedestrianów, że tak się wyrażę i zobaczymy co mamy po lewej co mamy po prawej to tyle i zapraszamy może na chwileczkę malutkich reklam, chwileczkę może jakiejś irlandzkiej piosenki i zobaczymy, co znajdę dla Was, moi drodzy słuchacze. Podcast nie tylko dla rów, dzisiaj wersja miejska. Przechodzę właśnie koło niebieskiego roweru, niezakluczony można by ukraść. Nie bardzo, jedziemy.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 Dzień dobry, to ja. Witam wszystkich. Dobry wieczór Państwu. Witam, witam. Jestem prowadzący tego, ten podcast od zarania dziejów. Serdecznie wit witam. Witam, witam. Witam Showdown. Witamy. Witam Was Cortez. Jest ich tylko dwie. Znowu witam Was Oksa. Witam wszystkich serdecznie. Dzwonię do Ciebie, bo niestety nie mogę z Tobą rozmawiać. Ech. Wie pan, ja nic <śmiech> poza, poza stękami w tej chwili mogę z siebie wydać. A, witam Was, witam Was, witam Was, ja tego w tym jak. Szanowne subskrybentki i szanowni subskrybenci, witam Was gorąco. Tutaj u Was orze i czata. Cześć, to znowu Martin. Jeśli macie ochotę, to zapraszam do słuchania. Dobra, a nie będziecie się śmiać?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 Pogodź 19.15 Jacygar, czyli ojciec chrzestny podcastingu Cicho, nic nie mów, nic nie mów, nie odzywaj się Bardzo jestem smutny, bardzo jest mi źle A źle się czuję, dlatego, że w piątek miałem wyrwane dwie ósemki nie. Lekarze w jego woli bezskutecznie starali się przytwierdzić odcięty organ e, e, Sam chętnie to obejrzę To co pan mówi, panie doktorze, jest lekko przerażające Jestem chory, totalnie chory 3-8, 3-8 Powiem wam szczerze, że Spójrzcie, e, spójrzcie zasłony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 na 53 stopniu, 20 minucie, 29 sekundzie szerokości północnej oraz na 6 stopniu, 15 minucie i 36 sekundzie szerokości, nie, to jest długości chyba zachodniej, czyli Grafton Street w Dublinie specjalnie dla Was, najlepszy podcaster w tej części Europy. Witam Was. Grafton Street jest w pierwszej dziesiątce najdroższych ulic. Chyba nawet na świecie, bym tak powiedział, bo na pewno była na siódmym miejscu w Europie, ale mam wrażenie, że nie doczytałem do końca i mam wrażenie, że to była top ten of the najbardziej droższych ulic na świecie. Grafton Street, jeśli idziemy od Trinity College, lekko unosi się ku górze, idąc ku St. Stephen's Green Center. To jest takie centrum handlowe, o którym powiem jak już tam dojdziemy, bo jesteśmy na razie na 29 metrze tej ulicy, a ulica, wspomniałem, ma 302 metry i po mojej lewej stronie znajduje się bardzo nie wiem dlaczego oni mówią na to restaurację, ale znajduje się McDonald's, dla mnie to jest bar szybkiej obsługi. Po mojej prawej stronie znajduje się ulica Wicklow. To jest taka fajna ulica, gdzie jest jeden z moich ulubionych sklepów z muzyką. Widzimy też nieopodal bankomat AIB, czyli Irish e, Allied Bank, czyli jednego z najgłówniejszych banków w Irlandii. Bank, banki takie najgłówniejsze w Irlandii oprócz AIB to jest e, Irish e, Bank of Ireland i Irish Bank oraz e, Ulster Bank. To jest... E, Ulster Bank jest częścią Bank of Scotland tak to miejsce wygląda zatem idziemy powoli do góry Grafton Arcade to są sklepy z jedzonkiem, które ostatnio zostają przebudowywane po mojej prawej stronie właśnie przechodzimy koło Thomas, Brown Thomas to jest najekskluzywniejszy sklep um, w Dublinie właścicielką tego sklepu jest szósta albo siódma najbogatsza Irlandka na świecie była Miss była Miss Irlandii która wyemigrowała jakieś 30 lat temu do Kanady i właśnie tam w Kanadzie zbiła swoją fortunę na nieruchomościach i między innymi jest właśnie właścicielką domu handlowego Brown Thomas Brown Thomas jest bardzo ekskluzywnym i dobrym domem towarowym znajduje się w nim wiele ekskluzywnych marek jak i odzieży jak i kosmetyków przed wejściem prawie zawsze stoi i starszy pan w uniformie, taki ma kapelusz i otwiera czasem drzwi, jak ktoś ma problemy. Mówiąc szczerze, nigdy nie byłem w tym domu handlowym. To są trzy piętra bardzo ciekawych zapewnie um, artykułów użyteczności publicznej. Mówiąc szczerze, nie byłem dlatego, że jest to dom chyba może nie na moją kieszeń bo ciuszki i kosmetyczki wszelkiego typu są tam prawie razy droższe, z tego co wiem oczywiście, niż normalne sklepy. Nie jestem oczywiście amatorem sklepów Tesco, ani Aldi, ani nic takiego. Jestem zagorzałym zwolennikiem sklepów z odzieżą powiem wprost Zara, ale myślę, że no, no dobra, zrobię to specjalnie dla Państwa. Wejdę do sklepu Brown Thomas po raz pierwszy raz w życiu. Wchodzimy. Bardzo ładny pan w w takim kapeluszu, czyli w uniformie wchodzimy do sklepu. No, cieplej jest, bo trochę zawiało. Na przykład widzimy różowo taki sweterek firmy Polo. Za jedyne metka. Za jedyne Za jedyne 160 euro. Taki blezerek zwyczajny. Bardzo, ale różowy. No to ja bym sobie w życiu nie kupił nawet gatek w takim kolorze przepraszam, 145 euro Lauf, Ralf, Lauren proszę bardzo Camel Pink, nie, nie, to nie dla mnie dobrze, co byśmy chcieli wybrać bardzo fajna koszula jest taka kamelowska. oczywiście też polo Lauf Raulen 165 euro, taka lniana z takim to się mówi modnie, z takim printem moja była, przepraszam dziewczyna, którą pozdrawiam, a nie słucha siedziała w modzie więc jestem bardzo, bardzo obeznany w tym co to, to, to, to są dzianiny, co to, so, to, to są tkaniny, co e, to, to są printy, co to, to są wszelkiego typu różne takie terminy odzieżowe. A na przykład chciałbym sobie kupić czapeczkę, taka zwyczajna, z daszkiem 30 drobne euro. Dobrze, to była moja pierwsza wizyta w sklepie Brown Thomas, specjalnie dla moich wszystkich słuchaczy. Wychodzimy, bo jeszcze mamy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ciekawych rzeczy. E, nie jest to chyba tak źle. Byłem jakoś chyba oma, omamiony manią tego, że, tu jest, że ceny są straszne, ale widziałem, że parę rzeczy jest fajnych. A może pralkę byśmy kupili? Pralki są fajne? A może nie. Bram to ma bardzo fajne wystawy, chciałbym wam powiedzieć. I ilekroć się zmienia jakiś sezon, albo jakaś jest okazja typu Walentynki, albo Dzień Matki, który w Irlandii jest właśnie w najbliższą sobotę. Dzień Matki, 17 marca. W tym sklepie właśnie są bardzo, bardzo ciekawe i interesujące wystawy. Znaczy nie mówię o wystawach obrazów, ale wystawa taka z ulicy, to się patrzy, co, co za, zachęca, zachęca y, ludziska. Po lewej stronie mam Nine West, sklep z, z butami i z tarbkami. Potem The Body Shop, to jest taki sklep z kosmetykami. Bardzo lubię czasem wejść, coś kupić, jakiś płyn do kąpieli albo jakiś fajny żelik y, do, do, do ciała albo coś takiego. Wiadomo, dziewczyny lubią, jak chłopaki ładnie pachną. A, tak to wygląda. Po lewej stronie mamy sklep Meteora, Meteor to jest taka, um, taka sieć komórkowa, w zasadzie są trzy sieci komórkowe Meteor, Vodafone um, O2 i teraz wchodzi w zasadzie, można by powiedzieć, czwarta sieć czwarta sieć um, tak zwana trójka dobrze, dobrze dobrze. co mamy, po lewej, aha właśnie, po lewej mamy Biolis Cafe, to jest taka bardzo, bardzo stara y, kafejka w zasadzie to była kiedyś sieć sieć y, kafejek Lorda Bewisa i on założył właśnie na Graftonie taką restaurację i pijalnię kawy, to była w XIX wieku ale niestety interes może nie szedł ostatnimi czasy za dobrze Lord już wiadomo umarł bardzo, bardzo dawno temu ale w 2004 roku w październiku zamknęli tą knajpkę ze względu na to, że nie przynosiła dochodów, że nie przynosiła spodziewanych sukcesów finansowych i przy wielu protestach irlandzkiej tutaj społeczności, bo kafejka Biulis, biolis Cafe jest bardzo, bardzo taką, takim znakiem miasta, bardzo taką, jakby to powiedzieć, jakiego użyć słowa, takim znakiem rozpoznawalnym i bardzo częstym miejscem wizyt turystów, bo mieli bardzo dobrą kawę, bardzo dobrą czekoladę i, i cóż, i w 2004 roku w październiku zamknęli ją na amen. Jednak ówczesna pani mer miasta, niestety nie pamiętam nazwiska, jakoś to wynegocjowała, że kawejkę ot, ot, otwarto. Niestety już nie w takiej samej formie. Że tak powiem, pomieszczenia kawiarniane są teraz bardzo, bardzo małej wielkości, a większość starej kawiarni zajmuje restauracja, gdzie można zjeść coś dobrego i wypić również coś dobrego, ale już nie ma po prostu tyle miejsca, jak to było wcześniej, że w zasadzie cała Biolis Cafe była taką jedną wielką kawiarnią z bardzo dobrymi ciastkami i z bardzo dobrymi e, czekoladami i wszelkiego typu takimi napitkami słodkimi. Zatem wszyscy, kto chcą pomimo wszystko skosztować dobrej kawy i czekolady, zapraszam właśnie pomimo wszystko, że że już nie ma takiej wielkiej przestrzeni na kafejkę, a jest tylko w zasadzie chyba z 10 czy 12 stolików, zapraszam na bardzo, bardzo dobrą i chyba jedną z lepszych kaw w Irlandii i w Dublinie. Dobrze, to tyle. Jesteśmy w połowie ulicy Grafton. Gadam i gadam i gadam jak najęty. Powiedziałem wam, drodzy złacze, że coś dzisiaj jest w tym nieformie, no ale jakoś to idzie i mam nadzieję, że was nie zanudzam. Po ostatnim podcaście Bartka i Doroty o ich komunikacyjnych wycieczkach Postanowiłem się zrewanżować w mój własny sposób właśnie chodząc po ulicy Grafną. Dobrze, to tyle 9 minut gadania. Czy to wytrzymaliście? Mam nadzieję, że tak. Po chwili przerwy zapraszam ponownie. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele interesujących kobiet Ale w tym mieście jest, jest tylko jeden interesujący podcast Nie, nie tylko, tylko dla orłów Nic to naciskując Hey there, you are listening to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 Grafton Street jest ulicą, tak zwanym deptakiem, który, który zawsze gromadzi dużo artystów takich ulicznych, grajków, artystów. Tu właśnie przed chwilą przechodziliśmy koło człowieka, który z balonów różnych składał, składał wszelkiego typu kształty, różne fajne po prostu stwory, kosmity i, i pieski. Po prostu wiedzą Państwo, takie długie, długie balony i taki fajny fan ubrany trochę po klaunowsku składał różnego typu e, różnego typu no, ludziki powiedzmy. Właśnie jak wspomniałem Grafton jest miejscem, gdzie jest bardzo wielu grajków, takiego typu, takiego typu ulicznych artystów. Dzisiaj coś, jakoś ich mało pomimo tego, że mamy niedzielę. Może pogoda? Nie, pogoda raczej tutaj nie jest problemem, ale nie wiem dlaczego, czy odpoczywają, czy co. W każdym razie nie zauważyłem dzisiaj żadnego człowieka wydającego jakiekolwiek dźwięki na tej ulicy. No, op, przepraszam, oprócz mnie ja wydaję dźwięki, ale, ale... próbowałem na początku podcastu śpiewać, ale moi drodzy słuchacze, wiecie, że mój głos do śpiewania się nie nadaje. Nawet przy goleniu to lustro pęka jak śpiewam. Dobrze, zatem nie ma mojego ulubionego takiego polskiego gitarzysty, bo pracuję bardzo blisko koło ulicy Grafton i lubię sobie czasami się przejść do restauracji McDonald's, jak już wspomniałem wcześniej, nie wiem dlaczego restauracja, na frytki i na szejka. To są jedyne artykuły spożywcze, które mogę przyswoić drogą konsumpcji z tej właśnie e, z tego baru. I codziennie prawie, może nie codziennie, ale dwa, trzy razy w tygodniu oprowadzę, zawsze ktoś gra. A dzisiaj, jak na złość, na moich drogich słuchaczy nie ma nikogo, kto by mógł wydawać jakieś dźwięki. Widzę jakiegoś człowieka, który sprzedaje pocztówki, widzę człowieka, który który, jak już wspomniałem, układa coś z balonu. Widzę człowieka, który coś po prostu maluje na chodniku. O, Samsung coś tam, coś tam, czyli jacyś koledzy, koledzy gości-samosi, czyli Niemcy, przechodzili właśnie obok. I cóż, widzę, że goni nas czyszczarka do chodników, zatem czas na konkurs. Czas na konkurs, zmieniamy lokalizację i zapraszam po chwili. Serdecznie witamy ulica Grafton wciąż i znajdujemy się w, skle w sklepie HMV, to jest coś takiego jak użyć na polskie realia uh, MP i ogromną ilością takiego typu płyt muzyki i akcesoriów do iPodów, płyt różnych, różnych, różnych rzeczy ale nie to jest dzisiaj moją wizytą w tym sklepie ogłaszam mniej, przemi wobec konkurs dla wszystkich naszych kochanych yy, słuchaczy, konkurs, w którym można wygrać dwa bilety na Krisa Izaka. Koncert jest szóstego, 16 kwietnia tego roku. Mam dwa bilety dla dwóch osób. I oto pytania w konkursie, bo wiadomo, że żeby wygrać trzeba coś zrobić. Zatem trzy pytania: dwa bilety. Proszę zatem powiedzieć jakiego koloru Chris Isaac miał na swojej pierwszej płycie marynarkę. Drugie pytanie w jakim filmie, w jakim filmie została użyta piosenka Chrisa Isaaca Wicked Game? W jakim filmie? I bonusem będzie e, powiedzenie e, jakim reżyserem, nie jakim, tylko kto był reżyserem tego filmu, w którym użyto piosenkę Chrisa Isaaca Wicked Game. Trzecim pytaniem, już takim mniej, że tak powiem dotyczącym Chris'a Izaka, jest odpowiedź na pytanie kto jest najlepszym podcasterem w tej części Europy? Kto jest najlepszym podcasterem w tej części Europy? Zatem powtarzam trzy pytania dwa bilety na 16 kwietnia na koncert Chris'a Izaka. możesz wziąć swoją najlepszą dziewczynę swojego najlepszego chłopaka i iść na koncert Chris'a Izaka 16 kwietnia zatem powtarzam pytanie. Jakiego koloru miał marynarkę Chris Isaac na swojej pierwszej płycie? Drugie pytanie. W jakim filmie została użyta piosenka Chris'a Isaac'a, Wicked Game? Oraz trzecie pytanie. Kto jest najlepszym podcasterem w tej części Europy? Mam nadzieję, że pytania są banalnie proste. Czekam na pytania do, do końca marca. W pierwszym mam wrażenie, że w pierwszym wiosennym podcaście, to będzie właśnie pod koniec marca rozwią albo nawet na początku kwietnia rozwiąże ten konkurs i mam nadzieję, że szczęśliwcy będą zadowoleni z biletu jakie otrzymają na klisa Izaka. Potem mam nadzieję, że odezwą się jeszcze po koncercie, czy koncert był fajny, czy nie niefajny. Zatem to tyle. Żegnam, zapraszam na ulicę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 na żywo! Centrum Dublina, bo dla wielu osób centrum Dublina to jest szpila. Zatem Grafton Street, powiedziałem już, że 302 metry, ale nie wszyscy wiedzą, że w 1980 roku ulicę zamknięto dla ruchu samochodowego, kołowego tak zwanego i zrobiono z niej deptak. Jak już wspomniałem, została wybrukowana ulica i można było jechać, można było jechać z dołu ulicy od Molly Malone, do właśnie Stan Stevens Green, w tą stronę samochody jeździły. Rozmawialiśmy ostatnio z moim szefem w pracy i właśnie pamiętał, że jak na swoim motorze jeździł, to właśnie jeździł do pracy, to jeździł właśnie tutaj przez Grafton Street. Um, co dalej? Idziemy sobie już w stronę San Stevens Green, jest to takie centrum handlowe, mijamy po drodze e, takie stanowiska z kwiatami, dużo tutaj stoi takich kwiaczarek, sprzedaje kwiaty. i i cóż, przed nami powoli e, rozpościera się łuk triumfalny, który stanowi wejście do Stan Stevens Green Park. To jest taki największy, najładniejszy e, park miejski w Dublinie, aczkolwiek moje słowa mogą troszeczkę e, być obraźliwe dla Phoenix Park, czyli Phoenix Park jest największym miejskim, takim ogromniastym parkiem na świecie. Phoenix Park, który znajduje się w zachodniej części miasta jest największym, jak już wspomniałem miejskim parkiem, nawet większym parkiem od Central Park w Nowym Jorku. Zatem Stan Stevens Green Park jest ładnym takim gregoriańskim parkiem z wytycznymi, ładnymi ścieżkami, z fontannami, w środku z ławeczkami. Pamiętam na jednej z tych ławeczek właśnie półtora roku temu z przystojnym Arkadiuszem zwanym Szczepanem. Nagrywaliśmy, nagrywaliśmy nasz pierwszy pierwszy podcast. Tak sobie pozwoliłem na takie e, wspomnieniowe wycieczki. Zatem znajdujemy się, patrzę właśnie na Stan Stevens Green Center. To na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo, bardzo, bardzo stare takie centrum handlowe, takie e, ma, jak mm, powiedzieć, i łuki, galeryjki i kwiaty. I, I byłem bardzo, bardzo zdziwiony, Byłem bardzo zdziwiony, jak rozmawialiśmy ostatnio z naszym szefem, który okazało się, że wie bardzo, bardzo dużo o historii i kulturze tutaj irlandzkiej. Ma dopiero 44 lata, ale jest naprawdę bardzo oblatany, że to centrum, że to centrum zostało zbudowane w 1985 roku. Czyli ja miałem wrażenie, jak się patrzy na to centrum, że ono ma co najmniej ze 100 lat, takie stare, jakieś takie metalowe. Mówiąc szczerze, nie jest najpiękniejsze, ale może właśnie przez to byłem zmylony, że to centrum wygląda na takie stare. Ale to może był taki zabieg specjalny architektów. 1985 rok zostało to centrum zbudowane, trwało 36 miesięcy budowanie. Ale zanim to centrum się pojawiło na ulicach Dublina i zanim się pojawił LUAS, czyli taki tramwaj, bo mamy w Dublinie od od, czerw od w zasadzie września czy października 2004 roku, tak, od końca 2000, 2004 roku dwie linie tramwajowe w Doblinie, tak zwany LUAS, czyli to znaczy Light Ut Utility e, Area Service. To są takie tramwaje, bardzo fajne, e, francuskiej firmy Alstom. Ta sama firma budowała Queen Mary 2, przypomnę. I zanim zbudowano w 1985 roku St. Stevens Green Center, w tym miejscu był targ. Gdzie często, gdzie często swoje koncerty yy, grywało wtedy jeszcze niezasławne YouTube? Um, Przechodzi koło mnie bardzo dużo ładnych dziewczyn, Niektóre się patrzą, co ja gadam do tego mikrofonu. Taka ładna, naprawdę przechodziła przed chwilą. Mm, obraca się, stoi. Cholera, jasna. No ładna, nie, dobrze. Moi drodzy, nie mogę, nie mogę się rozpraszać. Zatem. Zatem co? Może jeszcze. Powolutku, zanim skończę podcast, powiem, że o tym, że Grafton Street, znalazłem właśnie notkę tutaj, którą miałem zapisano, jest w pierwszej dziesiątce sklepów, sklepów przepraszam, ulic najdroższych na świecie. Jest na siódmym miejscu, zaraz po Champs-Élysées w Paryżu i zaraz po piątej alei w Nowym Jorku. Więc widzą Państwo, że troszeczkę wielkiego świata naszym troszeczkę jednak zapyziałym Dublinie możemy tutaj odnaleźć. Zatem Stan Stevens Green Center. Takie białe, starodawne troszeczkę budowle. Ale cóż, mi się osobiście Dublin podoba. Ja nie uważam, że jest to zapyziałe miasto. Każdy znajdzie tutaj coś swojego. Każdy znajdzie to, co lubi. Każde miasto może być nowoczesne. Każde miasto może być zapyziałe. Dla mnie Dublin, Irlandia, rzeczywiście... Może nie jest stolicą jakiegoś modernizmu, albo jakiegoś, jakiegoś nowoczesnego budownictwa. Wszystko tutaj jest jakby takie troszeczkę, może nie bez smaku, ale nie jest bez takiego ogromnego polotu. Ale kraj się rozwija, kraj idzie ku dobremu w porównaniu do naszego kochanego kraju. Cóż, zatem podcast nie tylko dla orłów, powoli kończymy, wydanie 70. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze spotkać z kierowcą autobusu numer 70. Te autobusy nie jeżdżą za często. Nie widziałem ostatnio, jak przechodziłem właśnie autobusu. I cóż, zastanawiam się, zastanawiam się, co jeszcze chciałem powiedzieć w podcaście. I to tyle. Na razie. O co mu chodzi? Ma się przyzwyczajać chodzić? To nie o to chodzi. Przecież słyszę. Nie słyszysz, co mówią? Nic nie słyszę. Bo akurat nic nie mówią. Co mówisz? Cicho, coś mówią...